To są informacje Polskiego Radia 24. Pobili rekord odległości od Ziemi i nawiązali kontakt z bazą na początek historyczne chwile załogi misji Artemis II. Kilka osób poszkodowanych, tysiące interwencji strażaków. To efekt wichur, które przeszły przez Polskę.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 Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej informuje o przechwyceniu i zniszczeniu siedmiu pocisków balistycznych wystrzelonych w kierunku jej wschodniego regionu, a których odłamki spadły w pobliżu obiektów energetycznych. Saudyjskie ministerstwo przekazało, że trwają prace nad oceną ewentualnych szkód, ale nie sprecyzowało, kto wystrzelił pociski. Arabia Saudyjska padła ofiarą setek irańskich pocisków i dronów od początku amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem, z których większość została przechwycona, twierdzą tamtejsze władze. Teheran przeprowadza ataki na Izraeli, państwa Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie instalacje wojskowe. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i zagroził, że może to być noc najbliższa. Irańskie wojsko odrzuciło, jak wyraził się rzecznik tamtejszego dowództwa, arogancką retorykę Trumpa, twierdząc, że nie ma ona żadnego wpływu na działania ofensywne Iranu. Załamanie pogody dało się we znaki mieszkańcom wielu regionów Polski. Tylko do wieczora Straż Pożarna interweniowała ponad 3000 tysiące razy. Cztery osoby zostały poszkodowane. Mówił o tym w TVP Info rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.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 Rząd w tym tygodniu rozważy ewentualne wprowadzenie ograniczeń turystyki paliwowej, czyli reglamentację sprzedaży paliw obcokrajowcom. Minister energii Miłosz Motyka mówił w radiowej Jedynce, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana.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 W, piątek. w Polsce marnujemy 5 milionów ton żywności rocznie. O skali tego zjawiska przypominają polskie banki żywności. Do szukania, np. w sieci, pomysłów czy możliwości podzielenia się tym, czym wiemy, czego wiemy, że nie wykorzystamy, zachęca dyrektorka Banku Żywności SOS w Warszawie Anna Wolska.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 one się znajdują już w coraz większej liczbie lokalizacji. Warto też zapoznać się z zasadami przechowywania żywności dostępnymi w wielu serwisach internetowych. To były informacje Polskiego Radia 24. na porywisty wiatr, zwłaszcza na wschodzie kraju. Od Suwalszczyzny po Podkarpacie do godzin popołudniowych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Podmuchy wiatru mogą sięgać 70 km na godzinę. Na wschodzie i w centrum w kraju dziś będzie deszczowo. Na północnym wschodzie może spaść też deszcz ze śniegiem. Więcej słońca i bez opadów będzie na północy, południu i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, 12 w Wielkopolsce i na. W Dolnym śląsku do 13 stopni na ziemi lubuskiej. Poranek w Polskim Radio 24. 7 poranek, siódmy dzień kwietnia przed nami, 2026 roku, już po świętach niestety. Rok Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. 97 dzień roku, dzisiaj właśnie, słońce wzeszło o 5.54, a zajdzie o 19.21. Dzień trwa 13 godzin i 26 minut, a imieniny obchodzą Herman, Donat, Maria, Józef oraz Krystian. Najlepsze życzenia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Mamy połączenie z panią Magdaleną Stroką, posłanką Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie posłanko. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa Czy Polska powinna w jakikolwiek sposób wysłać Donaldowi Trumpowi sygnał albo zaangażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie? Myślę, że to nie pole, powinno podlegać dyskusji. Dzisiaj nie ma potrzeby, żebyśmy my włączali się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Natomiast jako społeczeństwo ponosimy no, niestety koszty tego konfliktu przez ceny paliw, z którymi na co dzień spotykamy się na stacjach benzynowych. Natomiast co do wysłania wojsk, ta dyskusja gdzieś w tym, tej świąteczności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 W telewizyjnych studiach Marcin Przydacz w Polsat News mówił, że zwłaszcza państwa, które mają odpowiednią flotę i odpowiedni sprzęt powinny w ramach jakiejś działalności koalicyjnej wesprzeć Amerykanów, w tym by działać w interesie własnego kraju, obniżenia cen energii oraz działań Imię Euroatlantyckiej Solidarności. Na to odpowiedział premier Donald Tusk, który na ich się napisał ludzie PiS i prezydenta Nawrockiego chcą wplątać w Polskę w wojny na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Czy to jest dyskusja rzeczywiście strategiczna o tym, czy mamy się angażować, czy to polityczna kłótnia? Ja myślę, że tutaj powinniśmy naprawdę bardzo rozsądnie i spokojnie podchodzić do tych kwestii. Ja pamiętam jak prawie 90% Polaków było za obecnością w Unii Europejskiej, a prawicowe środowiska rozkręcając narrację antyunijną doprowadziły, że ten odsetek jest zdecydowanie mniejszy.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 Żadnej, żadnych argumentów za tym, żeby państwa europejskie przystąpi, przystąpiły do wojny na Bliskim Wschodzie. Nikt tej wojny nie wywołał z państw amerykańskich, natomiast z państw europejskich, natomiast ponosimy tego konsekwencje i w żywotnym interesie wszystkich jest to, żeby ustabilizowała się sytuacja na rynku paliw i to powinno być dla nas priorytetem. Natomiast ja bym bardzo sceptycznie i ostrożnie podchodziła do tych deklaracji, które słyszymy z Pałacu Prezydenckiego. Na jakim etapie są sejmowe prace i koalicyjne dyskusje o PSL-owskiej wersji projektu prezydenta o Save 0%? Jest to projekt poselski, który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 dawał zbyt duże uprawnienia prezydentowi i stworzyliśmy ustawę, która mówi sprawdzam. Dlatego y, jest ustawą poselską, y, natomiast mam nadzieję, że będziemy nad nią w. W parlamencie no jasne, tylko, dalej że na razie, pracować i razie... wszystkim powinny zależeć, żeby takie środki popłynęły właśnie na nasze bezpieczeństwo. Pani posłanko, jasna sprawa, tylko że na razie sprawdzam, to powiedzieliście swoim koalicjantom. Nie ma w koalicji zachwytu nad taką propozycją bo y, wszyscy podchodzą sceptycznie do deklaracji złożonej przez prezydenta i y, pana prezesa Glapińskiego. Natomiast y, proszę wyobrazić sobie sytuację, w której y, Prawo i Sprawiedliwość y, w trakcie zbliżających się y, wyborów będzie podnosiło kwestię, y, która y, no, może mieć znaczenie. To znaczy y, obecna koalicja nie chciała skorzystać ze środków, które są. Jeżeli są, to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 Nic mi nie wiadomo, panie redaktorze. Na a, temat jak, jak pani, a jak pani patrzy ja na, rozumiem, na działania ja Morawieckiego? Ja rozumiem, że no, już gdzieś w przestrzeni rozpoczęła się dyskusja po tym, jak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamsz odbył debatę, w której wykazał, jak błędne decyzje podejmował premier Morawiecki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 która jednak będzie pokazywała, że pan premier Morawiecki z miesiąca na miesiąc będzie coraz słabszy. i Nikt mu nie pozwoli zakładać żadnych znaczących frakcji. Nie, no, to nie chodzi o frakcję, chodzi o oddzielną które partię. Miałyby rozgrywać, które miałyby rozgrywać cokolwiek na scenie politycznej. Mówiąc wprost, czy to nie idzie na taką kalkulację? Słaba partia Morawieckiego plus PSL poniżej progu dałyby wspólnie reprezentację w Sejmie. Panie redaktorze, znowuż się uśmiecham. Ja wiem, że bardzo wielu lubi wciskać się PiS w objęcia Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast proszę mi wierzyć, PSL. premier, premier Kosiniak-Kamysz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 Myślę, że myślę, że zdaje sobie doskonale sprawę, że to byłby fatalny błąd dla niego z jego perspektywy i tutaj tej przestrzeni w mojej ocenie nie ma. To Zapytam panią o wybory na Węgrzech, te w najbliższą niedzielę. Czy pani trzyma kciuki i, i ma nadzieję na przegraną Wiktora Orbana? Na pewno nie jest w interesie Polski, żeby Viktor Orban dalej był premierem. Viktor Orban blokuje środki, miliardy, które powinny już płynąć do Polski w związku z przekazaniem przez poprzedni rząd sprzętu na Ukrainę. No jest to na pewno polityk prorosyjski i nawet wspieranie go w jakikolwiek sposób dzisiaj przez środowiska polityczne w Polsce jest błędem i nie jest na pewno w naszym interesie. A w kontekście... tak trzymam kciuki za zwycięstwo Magali a w kontekście uwolnienia, to znaczy uwolnienia, a w kontekście e, realizacji europejskiego nakazu aresztowania za, za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim? No, tu już deklaracje padły, że w momencie zmian w rządzie na Węgrzech ten azyl nie będzie dalej kontynuowany. i Myślę, że wszyscy powinniśmy liczyć na to, że po zmianie władzy szybko Zbigniew Ziobro trafi do Polski, żeby mógł odpowiedzieć przed sądem za to, co jest mu zarzucane w kontekście zarówno zakupu systemu Pegasus, ale w wielu innych e, zarzutów. No właśnie, to wywołała Pani nasz ostatni wątek. Co z Komisją Pegasusową? Pracujemy nad raportem. Raport w części jawnej jest już praktycznie ukończony. Teraz e, jeszcze walczymy o to, żeby jak największą część dokumentów odtajnić, poprzez zwracanie się do służby o. Weryfikacje, czy dane treści, dokumenty, które zostały wytworzone dalej muszą być objęte klauzulą tajności. To są prace już też na końcowym etapie i będziemy ten raport prezentować. Która część tego raportu będzie bardziej obszerna, ta jawna czy ta tajna? No W tej chwili ogromna część materiału pozostaje klauzulowana, pozostaje częścią niejawną. I taka część w takim wymiarze, w jakim będzie mogła być, zostanie Sejmowi zaprezentowana. Pozostaje jeszcze kwestia materiałów ściśle tajnych, które, które też zawierają no, dużo informacji. My również przesłuchania odbywaliśmy w formule ściśle tajnej i te informacje z pewnością trafią do prokuratury i do najważniejszych polityków państwa. Tak zupełnie szczerze Pani Posłanko, czy Pani jest zadowolona z tego, w jaki sposób koalicja rządząca, patrząc także na obietnice przedwyborcze, w jaki sposób koalicja rządząca zajęła się i do jakich efektów doszła, jeśli chodzi o odkrywanie sprawy Pegasusa? Oczywiście dzisiaj wiemy zdecydowanie więcej. Na początku naszej pracy to jeszcze w ustach niektórych był koń ze skrzydłami. Dzisiaj mamy potwierdzenie faktu, że narzędzie, które składało się z modułów, nie w pełni było w rękach polskich służb. Części pozostawało w dyspozycji izraelskiej firmy co powodować mogło, że dane, które były pozyskiwane, trafić mogły do obcego wywiadu. I to jest naprawdę poważny zarzut. No dobrze, pani posłanka, nie ale to akurat, wiedzieliśmy, to akurat wiedzieliśmy przed wyborami parlamentarnymi. Państwo w kampanii wyborczej obiecywali rozliczenie wszystkich osób odpowiedzialnych za zakup Pegasusa, za wdrożenie Pegasusa, za wprowadzanie sądów w błąd co do wykorzystywania tego systemu. Miała być pewna pełna lista osób, które były inwigilowane po Pegazusem. Miała być informacja dotycząca tego, jak daleko była posunięta ta inwigilacja. Ja mam poczucie, że po kilku latach walki politycznej, jak byliście w opozycji i po trzech latach działalności pani Komisji Śledczej, a także prokuratury, ja jako przedstawiciel opinii publicznej nie wiem wiele więcej niż w październiku 2023 roku. W październiku 2023 roku opieraliśmy się na domysłach. Nie widzieliśmy dokumentów, nie widzieliśmy działań, które były podejmowane za czasów rządu PiSu. Dzisiaj to wiemy, dzisiaj mamy dokumenty, dzisiaj mamy zgromadzony materiał dowodowy, dzisiaj toczy się w prokuraturze śledztwo. Dzisiaj mamy już informacje o tym, że odpowiedzialni za wdrożenie systemu i zakup szefowie polskich służb usłyszeli zarzuty. Dzisiaj mamy Pierwszych funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy usłyszeli zarzuty za stosowanie przy konkretnych sprawach. Chciałabym i jeszcze na koniec, żebyśmy mogli pokazać listę osób, wobec których został użyty system Pegasusa. Natomiast. Te... To jest decyzja, która niestety jest w rękach prokuratury i mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych lat każdą tą sprawę będziemy mogli ocenić indywidualnie i zobaczyć, jak, do jak wielkich nadużyć dochodziło. Mamy już pierwsze przykłady. Natomiast w zarzutów, zarzutów i sformułowanych zawiadomień jest już pełna lista i tą pełną listę oczywiście na końcu prezentując raport, przypomnimy Państwu, bo te wszystkie szczegóły, o których ja Ale mówię, to ja też są niezwykle ważne. To ja też, Pani po to, posłanko, przypomnę, bo mówiliście będąc, opozycji, mówiliście, będąc w opozycji, że yy, Zbigniew Ziobro, że Ministerstwo Sprawiedliwości, służby specjalne stosują metody orwellowskie, że to jest koniec demokracji, że to jest wręcz terroryzm państwowy, tak mówiliście, a po trzech latach Pani mówi, że po prostu prześle wnioski do prokuratury i do innych instytucji. No chyba góra urodziła mysz. No, ja, panie redaktorze, nie chciałabym żyć w państwie, w którym e, politycy skazują innych e, na podstawie e, jedynie e, domysłów. My dzisiaj mamy konkretny materiał dowodowy, który został zgromadzony i w rękach wymiaru sprawiedliwości jest osądzenie każdej poszczególnej osoby, wobec której takie zarzuty są stawiane. My te osoby wskazaliśmy, a pozostała kwestia należy leży w rękach wymiaru sprawiedliwości. I też chciałabym, żeby takie procesy odbywały się w sposób szybki i najbardziej transparentny, Ale. jak to jest tylko możliwe. Magdalena Sroka, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.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 Zapraszamy Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja siódma dwadzieścia sześć. Mamy połączenie z kapitanem Wojciechem Gralcem, rzecznikiem prasowym komendanty Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Załamanie pogody dało się we znaki mieszkańcom wielu regionów Polski. Tylko do wczorajszego wieczora Straż Pożarna interweniowała ponad 3000 razy. Jaki jest ten obecny bilans po nocy? Szanowni Państwo, tak jak Pan redaktor mówił, poniedziałkowy, Dzień świąteczny straż Pożarowa interweniowała ponad 3200 razy do zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Natomiast od północy do dzisiejszego poranka tych zdarzeń było 13, tak więc pogoda e, stabilizuje się i tych zdarzeń drastycznie nie przebywa. Miejmy nadzieję, że ten front atmosferyczny, który przechodził przez Polskę, e, opuści nas i dzisiejszy dzień będzie spokojny zarówno dla mieszkańców Polski, jak również dla strażaków. Jakiego rodzaju to były interwencje te w nocy? Większość interwencji, gdzie interweniowała straż pożarna dotyczyła połamanych gałęzi, przewróconych drzew, czy też uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych, czy też gospodarczych. A jakie prognozy na najbliższe godziny? W chwili obecnej cały czas obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące silnego wiatru. Niemniej jednak no, nasza statystyka interwencji pokazuje, że tych zdarzeń... Ustabilizowała się ilość, więc miejmy nadzieję, że pogoda się uspokoi i będzie dzisiaj spokojny dzień. To jeszcze panie kapitanie poproszę, żeby pan powiedział, w których regionach kraju była ta sytuacja najtrudniejsza, gdzie była największa liczba zgłoszeń interwencji. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie województwa mazowieckiego, województwa lubelskiego oraz pomorskiego. Jasne. Bardzo serdecznie dziękuję. Kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, był z nami. 7:28 na zegarach za chwilę informacje a po nich połączymy się ze specjalną wysłanniczką polskiego radia do Bejrutu. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 To są informacje polskiego Radia 24. Minęła 7.30. Rafał Boguta, zapraszam. Rekordowa misja Artemis 2. -osobowa załoga znalazła się dalej od Ziemi niż jakikolwiek człowiek w historii. Dzieliło ją od nas ponad 406 tysięcy kilometrów. Przed godziną pierwszą astronauci stracili kontakt z Ziemią, ponieważ statek Orion poleciał za niewidoczną z naszej planety stronę Księżyca. Teraz obrali już kurs na Ziemię. Celem programu Artemis jest ponowne postawienie przez człowieka stopy na Księżycu oraz budowa stałej bazy, przypomina dr Tomasz Zajkowski, astrobiolog z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jadą najdalej jak człowiek kiedykolwiek poleciał za ciemną stronę Księżyca, obejrzeć te miejsca oczami własnymi, nie tylko robotycznymi, ale właśnie te ludzkie oczy, które mają zdecydowanie lepszą rozdzielczość. Pamiętajmy, że NASA planuje wybudować stałą bazę na Księżycu. Powrót astronautów na Ziemię ma nastąpić w nocy z piątku na sobotę 11 kwietnia. Iran stanowczo odpowiada Donaldowi Trumpowi. Groźby obłąkanego prezydenta nie wpłyną na działania irańskiej armii, oświadczył rzecznik irańskiego dowództwa. Amerykański dowód, przywódca zagroził wcześniej, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc, jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormus. Donald Trump dał czas do drugiej godziny w nocy z wtorku na środę. Mówimy, sprawdzam. Tak o poprawionym projekcie ustawy SAFE 0% mówiła na naszej antenie Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powinien pokazać deklarowane środki na zbrojenia, podkreśliła posłanka.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 Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm safe. Zaproponował własną, która zdaniem ludowców miała poważne wady prawne. Wraz z upływem godzin rozszerza się mapa, gdzie można się spodziewać opadów deszczu. Tak będzie m.in. na Warmi, Mazurach, Podlasiu, na Mazowszu, ziemi łódzkiej, ziemi świętokrzyskiej, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, czyli na całej ścianie wschodniej. Pochmurno, ale bez opadów na zachodzie i południu kraju. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 5 stopni na Podlasiu, 9 na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej, 11 na Kujawach, 12 w Wielkopolsce i na zachodzie kraju oraz na południu. W Tatrach na Podhalu 8 stopni. 7.33 na zegarach. Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Czas na informacje sportowe. Dzień dobry. Nas... Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień witam, dobry, witam ponownie. Zaczynamy od piłki nożnej. Lechia Gdańsk pozostaje najskuteczniejszą drużyną w Ekstraklasie. Wczoraj wygrała z Koroną Kielce 4 do 2 w 27 kolejce, mówi szkoleniowiec Lechi Anglik John Carver. Oczywiście jestem zachwycony końcowym wynikiem. Przez pierwszą godzinę graliśmy znakomicie na bardzo trudnym boisku i muszę to przyznać, że byłem rozczarowany, jak przygotowana była murawa, bo to nie pomaga nam w tym, jaki chcemy grać futbol. Czasami jak wygrywasz wysoko, a rywal gra jeszcze w osłabieniu, wkrada się w twoje poczynania taka nuta arogancji. jest dla mnie ważne, by ci młodzi zawodnicy zrozumieli, jak istotna jest wtedy koncentracja. Przy wyniku 2 do 3 korona nie miała nic do stracenia musiała zaryzykować atakiem większą liczbą zawodników. Wywierali na nas dużą presję, szczególnie przy stałych fragmentach, ale cieszę się, że wytrzymaliśmy to i golem na 4-2 potrafiliśmy wyjść z tych trudnych momentów. A tak mecz podsumował trener Korony Jacek Zieliński. Porażka, która boli jak każda porażka. Ale sami żeśmy sobie niestety sprokurowali ten los, więc pretensje możemy mieć tylko do siebie. Duże słowo oznania z drugą połowę dla chłopaków, bo zagrali naprawdę mądrzej, zdecydowanie agresywniej, e, intensywniej w dziesiątkę. I, i no był taki moment, że to trochę stracha leki, ale suma sumaru skończyło się jak się skończyło, więc gratuluję leki zwycięstwa, no a my przeżyliśmy na własnej skórze w poniedziałek.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 a tak o meczu mówił pomocnik pogoni Nathan Ława. Nie mam pojęcia, co nie zagrało w tym meczu. No. Jeszcze muszę przeanalizować to na spokojnie. No i nie mamy trzech punktów, więc ważny był to mecz, jakbyśmy wygrali ten mecz, byśmy już tak naprawdę z tego dołu wyszli, no ale przegrywamy i, no i niestety no, zostajemy trochę w dole. Mam taką nadzieję, że, że weźmiemy się teraz w garść jako drużyna, będziemy trzymać się razem i za tydzień już pokażemy, że ten spadek nam nie grozi. Legia pozostaje tuż nad strefą spadkową. Wyprzedza widzę Łuciarkę Gdynia i zamykającą tabelę Termalikę Nieciecza. Ta ostatnia pokonała wczoraj Piasta Gliwice 3 do 2. Remisem 1 do 1 zakończyło się spotkanie Radomiaka z motorem Lublin. Na prowadzeniu Lech Poznań, która ma, który ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze. No a dziś na zakończenie tej serii Arka podejmie Zagłębie Lubin. Miedziowi, jeżeli wygrają, to awansują na pozycję wicelidera. Dziś także pierwsze mecze ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Madrycie Real zagra z Bayernem Monachium, a w Lizbonie Sporting podejmie Arsenal Londyn. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle przegrali z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3 w drugim meczu ćwierćfinału Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem został przyjmujący Warty Bartosz Kwolek, a spotkanie podsumował Libero Zawiercian Jakub Popiwczak.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 Ale tyle samo zgromadziła Legia. Dwa punkty mniej mają Trefl i Śląsk Wrocław. Krzysztof Kuzak, dzięki, miłego dnia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. 7.39 już na zegarach. Przed nami kolejni goście. Po godzinie 8.07 będzie z nami Krzysztof Prejza z Koalicji Obywatelskiej. Po 8.30 dr Przemysław Damski, amerykanista. Chwilę przed godziną 9.00. Zachęcam Państwa do pozostania z nami. Będzie z nami Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Przeniesiemy się gdzieś w przestrzeń kosmiczną pomiędzy Księżycem a Ziemią, bo tam w drodze powrotnej na Ziemię właśnie czteroosobowa załoga misji Artemis 2, załoga, która oddaliła się najdalej od planety w historii i widziała ciemną, czy też niewidoczną z punktu widzenia Ziemi stronę Księżyca. A teraz nieco trudniejsze tematy, tematy problemy na Ziemi, których nie potrafimy rozwiązać. Z nami Milena rashid -Szehab. Dzień dobry. Dzień dobry. Korespondentka, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia do Libanu, do Bejrutu, bez zmian, prawda? Tak, tak. Cały czas w Bejrucie, ale obserwujemy cały Bliski Wschód, no, Oczywiście. tutaj jest gorąco właściwie wszędzie. No i jesteśmy po kolejnych zapowiedziach Donalda Trumpa, po kolejnych groźbach, przedłużeniach terminu. Teraz termin do nocy, z wtorku na środę. Jeśli Iran nie odpuści, nie odblokuje cieśniny Ormus, nie zawrze porozumienia, no to nie zostanie kamień na kamieniu, mówi Donald Trump. To powiedz, jak na te kolejne groźby, czy one na kimś jeszcze robią wrażenie, na Bliskim Wschodzie, jak są w ogóle przy on... Jak wyglądała tam sytuacja przez święta? Już ci oddaję głos. One niestety tylko zaostrzają jeszcze to y, stanowisko Iranu i właściwie ta y, coraz mniejsza jest y, możliwość jakiegoś porozumienia dyplomatycznego. Mimo, że tam Pakistan bardzo stara się y, jakoś pośredniczyć w tych, y, w tych y, rozmowach, to y, Warunki mniej więcej są takie, że y, Trump chce, żeby Irańczycy zupełnie y, odblokowali cieśniny Ormus, ale mówi, że y, o jedynie 45-dniowym y, zawieszeniu broni. Irańczycy mówią, że oni się na coś takiego nie zgadzają, no bo... To jest ich jedyna jakaś karta przetargowa, ta ciśnina Ormus. I oni chcą trwałego pokoju, a nie tylko uh, jakiegoś takiego uh, zawieszenia broni na chwilę. Uh, więc tutaj jest coraz, uh, coraz bardziej się usztywniają te stanowiska uh, i cały czas trwają uh, kolejne ataki. Um, Trump powiedział wczoraj, że wszystkie drogi uh, i mosty zost zostaną zniszczone. Um, no to jest dosyć, e, przepraszam, wszystkie elektrownie i mosty. E, to jest bardzo e, duży problem, dlatego że nawet same takie e, stwierdzenia są, e, czy mogą być traktowane jako e, zbrodnie wojenne. E, I Trump został też o to zapytany i to jest chyba najbardziej w tym wszystkim niepokojące, bo... E, Trump powiedział, że on się absolutnie nie martwi tym, że jakimiś zbrodniami wojennymi, bo y, zbrodnią, y, zbrodnią wojenną jest y, posiadanie bomby atomowej. No wczoraj Donald Trump, e, Trump ja jeszcze tylko ci wejdę atomowa. Mileno w zdanie, wczoraj Donald Trump mówił także, że ma poczucie, że, stan że y, Bóg i Jezus Chrystus kibicują Stanom Zjednoczonym. Wypowiedział się na ten temat papież, który zgłosił zdanie odrębne i zasugerował, żeby jednak Boga w to nie mieszać. Ale że, niestety... że jednak Bóg opowiada się za pokojem, a nie za wojną, co do zasady. Bóg zdecydowanie opowiada się na poko za pokojem z tego, co wiemy. E, natomiast e, no, ta retoryka, taka religijna Trumpa, to jest bardzo, e, bardzo wymierzona w, w kierunku jego zwolenników. Bo pamiętajmy, że to, że to nie jest tak, że tam w Stanach Zjednoczonych wszyscy e, są za tą wojną. On ma najgorsze poparcie z amerykańskich prezydentów e, dla prowadzenia działań wojennych. Nie wiem, czy w historii, na pewno w ciągu ostatnich 30, 40 lat, okay. więc to też pokazuje, jak, z czym on się musi mieszyć. Więc on do tych swoich zwolenników, którzy też coraz bardziej są zniecierpliwieni kosztami tej wojny, wysyła właśnie takie komunikaty ich językiem, ale... No to wszystko, co się dzieje tutaj na Bliskim Wschodzie, jest postrzegane jako jakieś zupełnie desperackie próby y, Donalda Trumpa, które zupełnie wygląda na to, że on nie ma planu na tę wojnę. I widać, e... że już nie panuje nad emocjami. W wulgaryzmy we wpisach, wulgaryzmy na konferencji prasowej i jeszcze zapowiedź, bo Donald Trump i tak powiedział, i, i, tak, i taką wersję wydarzeń widział. Wczoraj mówił na tej konferencji prasowej, że jeśli Stany Zjednoczone odblokują cieśninę Ormus, to on nie widzi powodu, dla którego którego miałyby nie pobierać opłat za ropę, która przez Cieśninę Ormus przepływa. Tak, to są wszystko takie rzeczy, które yy, no, tutaj są obserwowane z coraz większym zdumieniem, no bo właściwie yy, te, te niepokoje co do yy, stanu zdrowia Trumpa i tego, jak bardzo on odpowiada za te swoje słowa, są wydają się dość uzasadnione, mm -hmm. ale to nie jest tak, że tylko on takie rzeczy opowiada, bo przecież Pete Hekset również grozi na przykład tym, że nie będzie by nie będzie się brało jeńców. On używa takiego określenia no to jest. To jest coś, co samo stwierdzenie jest już przestępstwem, bo takie publiczne czy rozkaz, mówimy jednak o człowieku, który za, zarządza resortem siłowym. A więc A więc mi, to no, są wszystko takie i, i, rzeczy, rzeczy, które dzieją się teraz, to tylko powiedzmy że y, Izrael dosłownie y, przed chwilą y, ostrzegł Irańczyków, żeby, y, żeby nie wsiadali do pociągów. Że, y, pociągi mają być teraz, to jest, no, to jest nowa rzecz, mają być celem ataków. To, są również, y, to jest infrastruktura cywilna, której również... Y, Atakowanie cywilów i infrastruktury cywilnej jest zbrodnią wojenną. Mileno, to jeszcze chciałem, bo, bo wiem, że nam ucieka. Jesteśmy tak skupieni na Donaldzie Trumpie, że też trudno nam zajmować się wszystkim jednocześnie, ale mam też takie poczucie, że przekierowanie uwagi na Stany Zjednoczone sprawia, że nie, nie, nie, nie doceniamy w tym negatywnym kontekście działań Izraela, który przy okazji wojny z Iranem próbuje anektować część Libanu. Tak, to, to są również bardzo niepokojące e, niepokojące wieści właśnie z tego drugiego frontu tej wojny. I, te, e, I frontu, który będzie najprawdopodobniej trwał dłużej niż wojna w Iranie, bo Izrael jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby zająć, e, żeby zająć południe Libanu w jakimś stopniu. E, wczoraj wieczorem e, rzecznik e, armii izraelskiej wydał e, ostrzeżenie dla kolejnych 41 wiosek na południu, które mają zostać... E, zostać zbombardowane. W tej chwili co piąty libańczyk ponad milion ludzi został, zostało wygnanych ze swoich domów. Ci ludzie Poczują, no bo tego nie da się inaczej nazwać, czasami na ulicach jest w większości szkół, szkół publicznych przerobionych na takie tymczasowe schroniska. Tam coraz gorsze są warunki, warunki takie sanitarne też, już o jakimś komforcie życia nie wspominając. Izrael cały czas atakuje południe, południe, południe kraju południowe dzielnice Bejrutu i już ponad 1500 ludzi zginęło, a tysiąca jest rannych. Pamiętajmy, że mówimy o kraju, w którym mieszka niecałe 5 milionów ludzi mniej więcej, więc to jest więc to jest dosyć duża skala. Duża skala jest też tych potencjalnych przejęć które, terenu, które planuje Izrael. Bo na pewno mówimy o terenie jakimś 10% kraju, 850 km2. Ważne jest też, jaki to jest teren, bo jest to, jest to teren aż do rzeki Litanii. Izraelczycy już od dłuższego czasu sobie ostrzą zęby na tę rzekę Litani, bo jednak... To jest Bliski Wschód, który, w którym wojna o wodę jest dosyć ważnym elementem, elementem tej układanki. Wojna o zasoby i to, co się dzieje na południu, na południu Libanu jest, no, jest inwazją, ale też jest no, planowaną aneksją. Izrael mówi o tym bardzo otwarcie. Mówią o tym już nie tylko politycy, tacy, którzy mają takie plany, ale też mówi o tym na przykład minister obrony Izraela. czy Benjamin Netanyahu, więc, yy, więc to są groźby, które są bardzo konkretne i bardzo konkretnie zaplanowane również w działaniach wojennych. Milena rashid Trzechab, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia do Libanu. Bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Dzięki. Poświątecznie w naszym studiu jest Justyna Golonko, dzień dobry. Pojawiła się już poświątecznie, troszkę większa chyba wydaje mi się. Bardzo zasłodzona, ale dziękuję za twoje spojrzenie, jest ogromne ilości ciasta. Właśnie mówiłam dziewczynom, że tak, Nie wiem, tak o czym się ty wydarzyło. Nie w ogóle mówisz. Dziękuję, jesteś Święta kochany. na Podlasiu były? Nie, święta były w Warszawie, za tydzień na Podlasiu, czyli podwójne święta. Podwójne święta. Tak będzie to wyglądało. No tak, no tak, A, tak, tak, tak wszystko się zgadza. Dobrze, <śmiech> bardzo serdecznie witamy cię na antenie Polskiego Radia 24 zaczynamy, zaczynamy informacje gospodarcze.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 March. Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie przekłada się na turystykę. Już widać spadek zainteresowania wyjazdami do tego regionu, duży spadek. Z jednego z ostatnich raportów PKO Banku Polskiego wynika, że od początku tego roku gwałtownie wzrosły ceny paliwa lotniczego o 120%, co przełoży się oczywiście na ceny biletów. Ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber powiedział, że na razie te wzrosty są niewielkie. Nie ma wątpliwości, że przedłużający się konflikt, bardzo wysokie ceny, ograniczenia, jeśli chodzi o przepływanie przez cieśniny Ormuz, to będzie problem w najbliższych miesiącach, więc miejmy nadzieję oczywiście, że ta sytuacja się jednak normuje i ten konflikt po prostu się zakończy. W perspektywie bardzo długiego okresu, mówię tutaj o roku dwóch, nie obawiałbym się, jakiegoś trwałego wzrostu cen, nawet gdybyśmy cały czas mieli takie bardzo mocne zamieszanie związane choćby z ciesiną Ormus, bo mamy inne miejsca na świecie, które potencjalnie mogą zwiększać wydobycie i uzupełnić te niedobory. Ekspert zwraca uwagę jeszcze na jedną kwestię. Firmy chcą odbudować swoją pozycję finansową po spadkach.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 I jeszcze o tym lataniu powiemy, bo wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała spadek ruchu na polskim niebie o 10%. Linie lotnicze szukają innych, bezpiecznych kierunków. Marcin Danił, wiceprezes spółki Polskie Porty Lotnicze zarządzające lotniskami Chopina w Warszawie powiedział, że efektem wojny są zmiany w siatce połączeń. Jestem przekonany, że Włochy zawsze charakteryzowały się mnogością atrakcji dla pasażerów. I dlatego lot od dłuższego czasu rozwijał swoją ofertę. Dzisiaj wykonujemy rejsy już do czterech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 Dobra informacja jest taka, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie przekłada się na sytuację polskiego rynku pracy. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego zakłada, że rodzima gospodarka będzie się wykazywała tu dużą odpornością.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 Co w zestawieniu z nieco większą przez wyższe ceny paliw inflacją oznacza, że realnie przeciętny pracownik powinien zyskać około 3% w skali roku. A to z kolei daje przestrzeń do tego, by konsumenci w dalszym ciągu zwiększali swoje wydatki, napędzając także wzrost gospodarczy. To, co może być ciekawe, to to, że na te negatywne trendy demograficzne, które gdzieś budowały coraz większą presję i taką sytuację, że mieliśmy niewystarczającą podaż pracowników, cały czas w sposób łagodzący działają trendy migracyjne. Coraz więcej migrantów zostaje w Polsce na coraz dłużej. I jest to główny element, który te negatywne trendy demograficzne zaczyna maskować. teraz o ważnych zmianach właściwie dla każdego z nas, bo adres zamieszkania ma zastąpić adres zameldowania w rejestrze PESEL. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma to usprawnić doręczenie oficjalnej korespondencji oraz nasz kontakt z administracją. Bo dziś wygląda to tak, że mamy wiele tak zwanych kategorii adresowych. Adres zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy, miejsce zamieszkania według kodeksu cywilnego, a także adres do doręczeń, czyli ten adres korespondencyjny. To powoduje spojrzenie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 Ale co ciekawe, same samorządy na razie sceptycznie podchodzą do proponowanych zmian i będą brały udział w rozmowach i konsultacjach. Brak obowiązku meldunkowego może zburzyć porządek w gminie i znowu to może być takie naprawdę duże zamieszanie. Tak mówi Paweł Augustyn, burmistrz miasta i gminy Ryglice.